Thank <laughs> Cześć, tutaj Jacek Brzezowski, witam Was w kolejnym odcinku Tchnienia Grozy, podcaście, w którym będę czytać dla Was różne opowiadania z kręgu grozy, bądź też po prostu opowiadania z resztykiem W zeszłym odcinku zacząłem czytać Wam kolor z przestworzy Howarda Philipsa Lovecrafta. Teraz Was zapraszam na drugi odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Choć wciąż był gorący, postanowili go jednak wypróbować w tyglu za pomocą różnych składników. Woda nie działała. Kwas solny też nie działał. Kwas azotowy i nawet woda królewska tylko rozpryskiwały się z sykiem w zetknięciu z tą rozżarzoną, odporną na wszystko masą. Amin miał trudności z przypomnieniem sobie kolejnych składników, ale rozpoznawał wszystkie, w miarę jak je ja wymieniałem w odpowiedniej kolejności. Był więc amoniak i soda kaustyczna, alkohol i eter sobie mdłości szarczek, węgla i dziesiątki innych składników. Mimo, że w miarę upływu czasu odłamek kamienia coraz bardziej tracił na wadze, a jego żar zdawał się jakby trochę wygasać, wciąż nie widać było, aby którykolwiek zastosowanych zastosowanych składników zadziałał choćby w najmniejszym stopniu. Był to bez wątpienia metal. Miał cechy magnetyczne, to też nie budziło wątpliwości. A po zanurzeniu w różnych roztworach kwasu pojawiały się jakby ledwie widoczne ślady. Figury Windbeinstetena Spotykane na żelaznych meteorytach Kiedy stwierdzono, że znaczne uchłodzenie, dokonano próby w szkle tą resztkę, jaka pozostała z tego kawałka w toku przeprowadzonych doświadczeń umieszczono w szklanej probówce Rano następnego dnia okazało się, że wszystko Wraz z probówką, zniknęło bez śladu Pozostała tylko zwęglona plama na drewnianej półce W miejscu, gdzie stała probówka Powiedzieli tam Amiemu profesorowie, kiedy zatrzymali się przed jego drzwiami i raz jeszcze wybrali się razem, żeby obejrzeć dokładniej tego kamiennego wysłańca z gwiazd. Tym razem żona Amiego nie poszła z nimi. Metory zmniejszył się bardzo wyraźnie, także nawet sześć womyślący profesorowie nie mogli poddawać wątpliwości tej oczywistej prawdy. Wokół skurczonej brązowej bryły koło studni widniało teraz puste miejsce, pozostała tylko wklęsła ziemia. Poprzedniego dnia bryła miała w przekroju dobre, Siedem stóp, teraz zaledwie pięć. Wciąż była gorąca, a uczeni obserwowali powierzchnię z ogromnym zaciekawieniem, starając się oddzielić jednocześnie młotkiem i dłutem drugi, trochę większy kawałek. Tym razem zatopili dłuto głębiej, a wtedy przekonali się, że jądro tej bryły nie jest jednolite. Odsłonili coś, co zdawało się być boczną ścianą dużej kuli osadzonej wewnątrz masy. Jej kolor przypominający kręgi w dziwnym spektrum meteorytu był prawie nie do opisania. Tylko przez analogię nazwali to kolorem. Zbudowana była z leśniącej materii, a przy dotyku okazała się krucha i pusta w środku. Jeden z profesorów mocniej dużył młotkiem, a wtedy rozległo się jakby nerwowe, krótkie syknięcie. Nic się z jej wnętrzem nie wydobyło, ale po rozłupaniu zniknęła bez śladu. Pozostało po niej jedynie puste, okrągłe wgłębienie o średnicy około trzech cali i wszyscy mieli nadzieję, że odkryją teraz następne kule, skoro ta zniknęła. Przypuszczenie okazało się mylne. Zaczęli wiercić w bryle w poszukiwaniu następnych, ale bezowocnie. Wobec tego odjechali z następnym kawałkiem, który w laboratorium okazał się równie zagadkowy jak poprzedni. Miał także konsystencję plastyku. Był gorący, wykazywał cechy magnetyczne, lekko polśniewiał, w mocnych kwasach odrobinę się ochładzał. posiadał zupełnie nieznane widmo spektrum. Pod wpływem powietrza zmniejszał się, działał na związki krzemu niszcząco, ale i one też niszcząco na działały, a mimo to nie sposób było zidentyfikować żadnych bliżej określonych cech. Po zakończeniu wszelkich badań naukowcy musieli zgodnie stwierdzić, że nie są w stanie go nigdzie zaklasyfikować. Nie przynależał do ziemi, był fragmentem czegoś z zewnątrz. Miał cechy pozaziemskie i podlegał jakimś obcym prawom. Tej nocy szalała burza, gdy nazaj profesorowie wybrali się do Nachuma, spotkało jej gorzkie rozczarowanie. Kamień, przy swoich właściwościach magnetycznych, musiał mieć jeszcze szczególne właściwości elektryczne ponieważ, jak się wyraził Nahum, przyciągał pioruny. Farmer widział, że aż sześć razy w ciągu godziny pioruny uderzały w rozkopaną ziemię na frontowym podwórku, a kiedy burza minęła, pozostał tylko nierówny dół przy starej jej studni, do połowy zasypany ziemią. Kopanie okazało się bezowocne, naukowcy stwierdzili, że kamień zniknął bez śladu. Był to prawdziwy zawód, nie pozostało im nic innego jak wrócić do laboratorium jeszcze raz poddać badaniom znikający fragment zamknięty staranie w ołowianej kapsule. Istniał on jeszcze przez tydzień, ale nie zdołano dokonać żadnego cennego odkrycia. Po jego zniknięciu nie pozostał nawet osad, w związku z czym u profesorów zbudziła się wątpliwość. Czy rzeczywiście widzieli na własne na oczy ten tajemniczy fragment nieogarnionych przez tworzy tego samotnego, pozaziemskiego zesłańca z wszechświata i innych sfer materii, siły, istnienia? Wszystkie gazety w mieście Arkham nadały oczywiście rozgłos temu wydarzeniu za poręczeniem kolegiaty uniwersyteckiej i wysłały swoich reporterów celem przeprowadzenia wywiadu z nahumem i jego rodziną. Dziennik z Bostonu także wysłał swojego pracownika i Nahum wkrótce stał się prawie że miejscową sławą. Był szczupłym, niewialnym mężczyzną, lat około 50, miał żonę i trzech synów oraz dobrze zagospodarowaną farmę w dolinie. Nachum i często odwiedzali się nawzajem, tak samo jak jej żony. Ami po latach nie mógł się nachwalić Nahuma. By dumny, że tyle uwagi poświęca się farmi przyjaciela. On również w ciągu kilku następnych tygodni często mówił o meteorycie. Lipiec i sierpień tego roku były upalne. Nachum ciężko pracował przy zbiorze siana na dziesięciokrowej łące nad Chapman's Brook. Jego turkoczący wóz żłobił głębokie kolejiny na cienistych dróżkach. Praca ta męczyła go jakoś bardziej niż zwykle. Czuł, że wiek zaczyna na nim wyciskać swoje piętno. Potem nadeszła pora owoców i żniw. Gruszki jabłka dojrzewały powoli i Nahum twierdził, że jego sady rodzą w tym roku o wiele obficiej niż we wszystkich minionych latach. Owoce były wprost fenomenalnych rozmiarów i o niezwykłym połysku, a obrodziły w takich ilościach, że trzeba było zamówić dodatkowe kosze, aby się mogły pomieścić. Ale w miarę jak dojrzewały, przyszło rozczarowanie, bo choć były dorodne i wspaniale soczyste, zupełnie nie nadawały się do jedzenia. Wkradła się w nie jakaś ochydna gorycz, a po nadgryzieniu najmniejszego kawałka długo nie można było się pozbyć nieprzyjemnego smaku. To samo stało się z melonami i pomidorami i Nahum ze smutkiem stwierdził, że cały zbiór jest zmarnowany. Szybko powiązał wszystkie te wydarzenia i doszedł do wniosku, że meteoryt zatruł mu ziemię. też dziękował niebiosom, że resztę zbiorów miał na wzgórzu obok drogi. Zima nastała wcześniej i była bardzo mroźna, a mniej rzadziej teraz na Nahuma i zauważył, że sprawia on wrażenie bardzo zmęczonego. Tak samo wyglądała cała rodzina Nahuma. Wszyscy stali się dziwnie milczący. Nie chodzili systematycznie do kościoła. O wiele rzadziej uczestniczyli w towarzyskich imprezach na wsi. Trudno było znaleźć przyczynę ich rezerwy i melancholii. Zwierzali się jednak, że są osłabieni odczuwają jakiś dziwny lęk. Sam Nahum dawał temu konkretne świadectwo, mówiąc, że zaniepokojony jest pewnymi śladami na śniegu. Były to, jak zwykle zimą, ślady rudych wiewiórek, białych królików i lisów, ale błądzący gdzieś myślami farmer twierdził, że to, co widział, nie odpowiada prawom natury i ustalonemu porządkowi. Nie potrafił tego dokładnie określić, ale odnosił wrażenie, że ani pod względem anatomicznym, ani zachowania nie przypominają wiewiórek, królików czy lisów. A mi słuchał tego bez większego zainteresowania, dopóki którejś nocy wracałem z Clark's Corner, nie musiał przejeżdżać saniami koło domu na Huma. Na niebie świecił księżyc, aż nagle przez drogę przemknął królik. Tak długimi sosami, że zaskoczyło to zarówno Amiego, jak i jego konia, który rzucił się do ucieczki, a Ami z trudem go powstrzymał, mocno ściągając lejce. Od tej pory Ami poważniej zaczął traktować opowieści na Huma, tylko wciąż jeszcze zastanawiał się, dlaczego psy na Huma są tak przerażone. I tak drżą każdego ranka. Okazało się, że Prawie straciło mi jedno szczekanie. W lutym chłopcy MacGregora z Middle Hill wybrali się na polowanie na świstaki i w pobliżu domu Garnera zabili niezwykły okaz świstaka. Był dziwnie nieproporcjonalny, a głowa miała kształt i wyraz zupełnie spotykany wśród tych zwierząt. Chłopcy tak się przestraszyli, że natychmiast wyrzucili swój zdobycz, tak więc tylko ich nieprawdopodobne opowieści dotarły do ludzi ze wsi. Zaś fakt, że konie stają dęba koło domu huma stał się już powszechnie znany i szybko zaczęto szeptać na ten temat różne powieści. ludzie z uporą twierdzili, że śnieg wokół domu Nachuma topnieje szybciej niż gdzie indziej a na początku marca odbyła się pełna grozy rozmowa w sklepie Potera w Clarks Corner Stephen Rice przyjeżdżając rano koło domu Garnera, zauważył, że w błotnistej ziemi koło lasu po drugiej stronie drogi rośnie dzika kapusta jeszcze nigdy nie widziano kapusty takich rozmiarów a jej koloru nie oddałby żadne słowa. Kształt miała wprost niesamowite, jak parska aż parskał od niebywałego smrodu, jakiego jeszcze nigdy nie wydawała żadna kapusta. Tego popołudnia parę osób przyjechało, żeby obejrzeć nienormalnie wyrośniętą kapustę i wszyscy zgodnie orzekli, że tego rodzaju warzywa nie mogłyby rosnąć w zdrowym świecie. Zaczęto mówić też o nieudanych owocach z ubiegłej jesieni i przekazywano z ust do ust wieści, że ziemia na Huma jest zatruta. Przyczyną oczywiście był meteoryt, a pamiętając jak dziwny wydał się uczonym z koleżu, kilku farmerów powiadomiło ich o obecnym wydarzeniu. Pewnego więc dnia uczeni odwiedzili huma. Nie byli zwolennikami ludowych bajeń i folkloru, a w swoim orzeczeniu wykazali raczej ostrożność. Kapusta wydawała im się rzeczywiście dziwna, ale dzika kapusta jest prawie zawsze dziwna, jeśli chodzi o kształt i kolor. Bardzo możliwe, że jakieś mineralne składniki z meteorytu przedostały się do ziemi, ale wkrótce wypłuczą je deszcze. A jeśli chodzi o ślady na śniegu i przestraszone konie, to po prostu wiejska gadanina, którą taki fenomen jak aerolit musiał rozbudzić. Trudno, aby poważni ludzie mieli zajmować się plotkami, bo przecież wieśniacy są przesądni. Mówią i wierzą we wszystko. I tak przez cały czas tych dziwnych dni profesorowie trzymali się z daleka, okazując lekceważenie. Tylko jeden z nich, który otrzymał dwie fiolki ziemi do analizy na zlecenie funkcjonariusza policji w jakieś półtora roku później, przypomniał sobie, że dziwny kolor kapusty był bardzo podobny do normalnych błyszczących kręgów widzianych pod spektroskopem w koleżu i do kruchej kuli znajdującej się wewnątrz meteorytu. W tym przypadku analiza próbek wykazała te same dziwne kręgi, które jednak wkrótce zanikły. Rosnące wokół domu na Huma drzewa wypuściły pąki przedwcześnie, które nocą kołysały się z w wietrze. Młodszy syn na Huma, piętnastoletni Tadeusz twierdził, że tak samo się kołyszą, kiedy wcale nie wieje wiatr. Ale nawet plotkarze nie mogli temu dać wiary. Jedno tylko nie budziło wątpliwości, że w powietrzu był niepokój. W całej rodzinie Garnera rozwinął się nawyk ciągłego nasłuchiwania, choć nie potrafiliby określić, czego nasłuchują. W rzeczywistości to nasłuchiwanie było efektem chwilowego zatarcia świadomości. Niestety takie momenty narastały z tygodnia na tydzień, aż zaczęto powszechnie mówić, że coś jest nie w porządku z rodziną Nachuma. Kiedy zakwitła wczesna skalnica, jej barwy też były dziwne. Może nie zupełnie takie same jak u dzikiej kapusty, ale podobne i raczej nikomu nieznane. Nahum zaniał kilka kwiatków redaktorowi gazety ale ten dostanik napisał tylko żartobliwy artykuł, w którym tajemnicze strach wieśniaków zostały w grzeczny sposób ośmieszone. Nahum popełnił błąd, opowiedziawszy temu pozbawionemu wyobraźni mieszczuchowi, jak zachowały się w stosunku do skalnicy ogromnej i spotykanych rozmiarów motyl. W kwietniu ludzi we wsi ogarnęło jakieś szaleństwo i przestali korzystać z drogi wiodącej obok domu na huma, także groziło jej całkowite zapomnienie. Przyczyniła się do tego roślinność. Wszystkie drzewa rozkwitły wcześniej w najprzeróżniejszych kolorach a na kamienistym podwórku i przyległym pastwisku tak nie puściła się roślinność i takiej rozmaitości, że tylko botanik mógłby rozpoznać, czy jest to flora właściwa dla danego regionu. Jedyni trawelistowie drzew zachowały jeszcze zdrowy wygląd. Poza tym wszystko przybrało szaleńczy, prazmatyczny i schorzały wygląd. I to nadawało jakiś szczególny ton barwom zupełnie nieznanym akuli ziemskiej. Ładniczki stały się obiektem złowieszczej grozy, a ich krwiste korzenie rosły z uchwale w swojej chromatycznej perwersji. Ami i Gardner uważali, że większość poszut tych barw jest w jakiś sposób podobna aż do znudzenia i wszystkie przypominają ową kruchą kule wewnątrz meteorytu. Nachum orał i zasiewał krowe pole oraz ziemię na wzgórzu. Nic na to nie robił wokół domu. Zdawał jest sprawę, że byłby to próżny trud i miał cichą nadzieję, że tak dziwnie obfite plony z tego lata wyciągną z ziemi trucizna. Teraz był już przygotowany na wszystko i nawet przywykł do ciągłego nasłuchiwania w nadziei, że wkrótce coś blisko siebie usłyszy. Sąsiedzi wciąż unikali jego domu, co także wywarło na nim swoje piętno, ale znacznie większe na jego żonie. Chłopcy byli w lepszej sytuacji, bo chodzili codziennie do szkoły, ale krążące plotki ich także napełniały lękiem. Najadatkliwie odczuwał to Tadeusz. Chłopiec o wyjątkowej wrażliwości. W maju pojawiły się jakieś owady, i cały teren wokół domu na huma garnął koszmarów zyczących i pojedzających po nosach stworów. Większość z nich miała niezwykłe kształty i ruchy, a ich nocne obyczaje przeczyły wszystkim dotychczasowym doświadczeniom. Cała rodzina Garnerów zaczęła czegoś po nosach wypatrywać, choć nikt nie potrafiłby określić czego. Wtedy właśnie powiedzieli, że Tadeusz. Miał rację mówiąc o drzewach. Pani Gardner również to zauważyła, patrząc przez okno na ciężkie gałęzie klonu na tle księżycowego nieba. Gałęzie najwyraźniej się kołysały, choć nie było wiatru. To na pewno z powodu podziemnych soków. Wszystko, co rosło teraz, było dziwne. Następnego odkrycia dokonał ktoś spoza rodziny na Oni byli już tak tym zjawiskiem swoje że przestali reagować. Bardzo to ich przygnębiało, a czego sami nie dostrzegli. Został dostrzeżony przez bojaźliwego komiwojażera z Bostonu, który pewnej nocy przejeżdżał tamtędy nieświadom krążących po wsi plotek. To, co opowiadał w Archam zamieszczono w krótkim artykule w gazet. Wtedy właśnie wszyscy wraz z samym Nahumem ujrzeli to po raz pierwszy. Noc była ciemna, lampy uwozów świeciły słabo, ale wokół farmy w dolinie, którą wszyscy rozpozwali jako farmę Nahuma, ciemność nie była tak gęsta. Przyćmiony, a jednak wyraźny blask... Zdawało się ogarniać roślinność, trawę, liście i kwiaty, a w pewnym momencie jakaś fosforyzująca zjawa zaczęła się przesuwać ukradkiem po podwórku koło stodoły. Trawa, jak do tej pory, wydawała się nietknięta i krowy pasły się swobodnie na łące koło domu, ale pod koniec maja mleko stało się niesmaczne. Nachum popędził krowę na wzgórze i wtedy mleko odzyskało smak. Wkrótce potem trawa i liście zmieniły się w sposób dostrzegalny dla oka. Poszerzały, zaczęły wykazywać przeciwną kruchość. Amin był teraz jedyną osobą, która odwiedzała tę farmę, ale jego wizyty zdarzały się coraz rzadziej. Kiedy skończyły się lekcje w szkole, Gardnerowie zostali praktycznie cięci od świata i tylko od czasu do czasu prosili jego o czegoś w mieście. Stan zdrowia został dziwnie zachwiany, tak pod względem fizycznym, jak i umysłowym. To też nikt nie dziwił się, kiedy rozniosła się wieść, że pani Gardner pozdradała zmysły. Stało się to w czerwcu, w rok po spadnięciu meteorytu. Biedna kobieta zaczęła krzyczeć, że widzi coś w powietrzu, ale nie potrafiła określić, co to jest. W jej majakach nie było ani jednego rzeczownika. Same czasowniki i zaimki. Wszystko się ruszało, zmieniało i drżało, a w uszach dzwoniło od jakichś impulsów, które nie były dźwiękami. Co się jej odebrano. Została czegoś pozbawiana, co się opasywało, a nie powinno. Ktoś powinien to zdjąć, noc już nie była spokojna. Ściany i okna gdzieś się przesuwały. Nachum nie oddał jej do zakładu dla psychicznie chorych. Pozwalał jej krążyć po domu, dopóki nie zaczęła zagrażać otoczeniu. Nawet kiedy zmienił się wyraz jej twarzy, też na to nie zareagował, ale chłopcy zaczęli się jej bać. A kiedy Tadeusz nie zemdlał na widok grymasów, jakie zaczęła do niego robić, Nachum zamknął żonę na poddaszu. W lipcu przestała mówić i pezła na czworakach pod koniec miesiąca Nachum zauważył rzecz zupełnie niesamowitą. W mroku od jego żony emanuje blask, tak jak od całej otaczającej go roślinności, co widział teraz już wyraźnie. Tuż przed tym wydarzeniem rozległ się tu pod koni, co się rozbudziło w nocy. Wierzgały kopytami w boksach i rżały przerażająco. Nie było sposobu, aby je uspokoić, a kiedy Nachum otworzył wrota stajni, wyrwały się jak przestraszone Daniele z lasu. Tydzień trwało, nim natrafiono na ich ślad, a gdy je odnaleziono, były zupełnie bezużyteczne i nie do jakiego znania. Jakaś klapka zamknęła się w ich mózgu, i wszystkie po kolei trzeba było zastrzelić dla ich własnego dobra. Nachum, na czas siano-kosów, pożyczył konia Adamiego, lecz koń za nic nie chciał się zbliżyć do stodoły. Rzucał się, opierał i rżał, aż w końcu Nachum musiał wprowadzić go na podwórka, a mężczyźni sami przyciągnęli wóz w pobliżu szopy, gdzie było najwygodniej rzucać siano. A tymczasem wszystko, co rosło, szerzało i kruszyło się. Nawet kwiaty o tak przedziwnych barwach teraz poszerzały, tak samo jak i owoce, które jednocześnie pomarszczyły się i straciły smak. Kwiaty astrów i złotych rózek były także szary i zniekształcone, a róże cynie i malwy rosnące przed domem wyglądały tak okropnie, że najstarszy syn nas ściął wszystkie bez wahania. Owe dziwne zuchwałe owady wyginęły już do tej pory, a pszczoły opuściły ule i przeniosły się do lasu. W wrześniu cała roślinność przemieniła się w szary pył. Nahum lękał się, że wszystkie drzewa uschną, nim, trucizna zaniknie z ziemi. Żona miała teraz okresy, kiedy przerażająco krzyczała. Pozostali członkowie rodziny żyli w stanie ciągłego napięcia. Unikali ludzi, chłopcy nie chodzili do szkoły, choć nauka już się rozpoczęła. To Anni podczas której ze swych rzadszych wizyt u Nahuma, odkrył, że woda w studni jest niedobra. Była niesmaczna, cuchnąca i słona. Poradził więc przyjacielowi, aby wykopał drugą studnię gdzieś wyżej i żeby stamtąd czerpał wodę do czasu, aż ziemia na niższym terenie będzie się nadawała do użytku. Nachum jednak zlekceważył tę radę. Zatracił już wyraźliwość na wszystko, co dziwne i nieprzyjemne. Nadal czerpał wraz z chłopcami skażoną wodę. Wszyscy pili ją w ciszy i machinalnie, podobnie jak spożywali skromne, jak przyrządzone posiłki podobnie jak wykonywali niewdzięczne monotonne zajęcia dzień po dniu Poczuciu ich bezsensowności. Wszystkich ogarnęła jakaś pełna otępienia rezygnacja, tak jakby wędrowali w innym świecie pomiędzy dwoma szpolerami bezimiennych straży ku nieuchwytnemu, lecz nieuniknionemu przeznaczeniu. U Tadeusza wystąpił obłon we wrześniu, kiedy wracał od studni. Poszedł z wiaderkiem, a wrócił z pustymi rękoma, wymachając nimi i krzycząc to znowu chocząc lub szepcząc o ruszających się kolorach tam w studni. Dwoje w ogarnął obłęd, ale na hum znosił to dzielnie. Pozwolił chłopcu biegać swobodnie przez tydzień, dopóki nie zaczął się potykać i rozbijać, a wtedy zamknął go w izbie na poddaszu naprzeciw matki. I krzyk spoza zamkniętych drzwi był przerażający, zwłaszcza dla małego Merwina, którym wydawało się, że rozmawiały ze sobą jakimś straszliwym językiem z tego świata. U Merwina rozwinęła się chorobliwa wyobraźnia, jego niepokój, jeszcze się spotęgało po zamknięciu brata, który był jego najbliższym kompanem. Niemal w tym samym czasie zaczęły padać zwierzęta. drób pokrył się szarymi piórami i wyzdychał, a mięso okazało się zupełnie suche i cuchnące. Świnie porosły do niespotykanych rozmiarów, po czym nagle zaczęły w nich zachodzić jakieś zmiany, które trudno byłoby określić. Ich mięso tak samo okazało się niejadalne i nachum był już okresu sił. Wiejski weterynarz za nic by się nie zbliżył do tego miejsca, a weterynarz za archam był najwyraźniej zaskoczony. Świnie również przybrały barwę popiołu i zaczęły się rozpadać na kawałki jeszcze przed zakończeniem żywotu, a ich oczy i ryje uległy przy dziwnym zmianom. Było to zupełnie niewytłumaczalne, bo przecież nigdy im nie podawano oskarżonego pokarmu. Z kolei zaczęło się źle dziać z krowami. Ich skóra w niektórych miejscach, a nawet na całej powierzchni zaczęła się marszczyć i kurczyć, a następnie zapadać po czym następował ich rozkład. W ostatnim stadium, a kończyło się to śmiercią, sierść ków popielała i kruszyła się podobnie jak u świni. Nie mogło być mowy o zatruciu, bo wszystkie te przypadki zdarzyły się w zamkniętej szczelni oborze. Nie wchodziła też w grę choroba wirusowa spowodowana ukąszeniem, bo jakaś żywa istota na tej ziemi może przeniknąć przez ściany. Musiała więc to być po prostu choroba. Ale jakaś to choroba mogła wywołać aż takie objawy, Niepodobno było odgadnąć. Do żniw nie przetrwało ani jedne zwierzę. Bydło i drób wyginęły, a psy uciekły. Którejś nocy wszystkie psy, a było ich trzy, zniknęły i słuch o nich zaginął. Pięć kotów wywędrowało jeszcze wcześniej. Ale ich nieobecności prawie nie dostrzeżono, bo i myszy wyginęły. Tylko pani Gardner kwiliła jak małe kocięta. 19 października Nachum ledwie słaniając się na nogach przyszedł do Amiego ze straszną wieścią. Tadeusz zmarł na poddaszu, a stało się to w sposób zupełnie nieprawdopodobny. Nachum wykopał grób na ogrodzonej ziemi za farmą i tam pochował to, co znalazł. Nic nie mogło się przedostać z zewnątrz, bo mało kratowanie okienka i zamknięte drzwi były nietknięte, a stało się z nim to samo, co z bydłem w oborze. A mi, jego żona starali się jak tylko mogli pocieszyć złamanego człowieka, ale sami byli głęboko wstrząśnięci. Całą rodziną Garneru zawadnął paniczny lęk. Wszystko, czego dotykali, sama obecność choćby jednego z poszczególnych w domu była jakby tchnieniem owych bezimiennych, niewysłowionych regionów. A mi, mimo wewnętrznych oporów, poszedł jednak z Nachumem do jego domu i starał się uspokoić spazmatycznie szlochającego małego Merwina. Za nasa nie trzeba było uspokajać. Ostatnio nic nie robił, tylko patrzył gdzieś w dal i posłusznie wykonywał polecenia ojca. Jego los wydał się amiemu szczególnie żałosny, co pewien czas na krzyki Merwina rozlegał się jakby w odpowiedzi cichy jęk spod dasza. Nachów wyznał przyjacielowi, że jego żona coraz bardziej słabnie. wieczór ramię postanowił wrócić do domu, bo nawet uczucie przyjaźni nie mogło go zatrzymać w tym miejscu, gdzie cała roślinność zaczynała fosforyzować, a drzewa kołysały się pomimo bezwiecznej nocy. Na szczęście Ami nie miał zbyt bujnej wyobraźni. Mimo to umysł jego trochę ucierpiał. Gdyby jednak potrafił powiązać i zgłębić te wszystkie niesamowitości, niewątpliwie postradałby zmysły już na całe życie. O zmierzchu pospieszył do domu, a krzyki obłąkanej kobiety i znerwicowanego dziecka przerażliwie nieustannie brzmiały mu w uszach. W trzy dni później, wczesnym rankiem Nachum wpadł do kuchni Amiego, i znowu, tym razem pod nieobecność gospodarza, jąkając się, opowiedział rozpaczliwą historię, której pani Pierce wysłuchała z lękiem ściskającym jej serce. Chodziło o Merwina. Zniknął. Wyszedł późną nocą z latarką i wiadrem do wody i już nie wrócił. Przez całe dnie snu się osłabiałe i prawie nieświadom tego, co się wokół niego dzieje. Na wszystko reagował krzykiem. W tej nocy rozległ się przerażliwy krzyk na podwórku, ale nim ojciec do drzwi chłopca już nie było. Nahum nie dostrzegł nigdzie światła latarki, ani też śladu chłopca. Wtedy Nahum był przekonany, że latarka i wiatra zniknęły, ale o świcie, powróciwszy z całonocnych poszukiwań po pobliskich lasach i polach, natknął się na coś dziwnego koło studni. Leżała tam jakaś zgnieciona i stopiona masa żelaza, zapewne pozostałość po latarce, podczas gdy zakrzywiony pałąk i poskręcane metalowe obręcze, lekko nadtopione, był zapewne pozostałością po wiatrze. I to wszystko. Nacho nie pojmował, co się stało. Pani Pierce miała pustkę w głowie, a Amy, który właśnie wrócił do domu i słyszał całą opowieść, także nic z tego nie rozumiał. Merwin zniknął. I nie było sensu mówić o tym okolicznym ludziom, bo wszyscy stronili teraz od gartnerów. Ludzi w Arkham nie należało o tym powiadamiać, bo wszystko wyśmiewali. Tad zniknął, a teraz znów Merwin. Coś pełzało i pełzało i tylko czekało, aby ktoś to dojrzał i usłyszał. Nachum obawiał się, że jego to spotka. Proszę więc Amiego, aby zapiekał się jego żoną i Zenasem, gdyby go przetrwali. Jest to zapewne kara, ale nie wiedział za co go spotyka, bo przecież wydawało mu się, że zawsze starał się postępować zgodnie z wolą Bożą. Ponad dwa tygodnie później Ami nie widział na Huma, aż w końcu zaniepokojony, przemóg lęki wybrał się do Gardnerów. Z wielkiego komina unosił się dym i przez moment Ami spodziewał się najgorszego. Cała farma wyglądała szokująco. Trawa spopielała i uschła zwięzłe liście leżały rozsypane po ziemi. Krucherażskie winorośli zwisały ze starych murów i szczytów, a wielkie, nagie drzewa spinały się w listopadowe niebo z rozmyślną wrogością, która, jakby się zdawało, brała się z pewnej drobnej zmiany w pochyleniu gałęzi. Jednakże Nahum mimo wszystko żył. Był słaby, leżał na łóżku w sklepionej kuchni, lecz pełni świadom wszystkiego. Mógł jeszcze nawet wydawać proste dyspozycje z nasowi. W domu było wprost lodowato. Widząc, że Ami jeszcze wstrząsnął z zimna, gospodarz zawołał szybko Zenasa, aby przyniósł więcej drzewa. Doprawdy drzewo było tu potrzebne, bo przepastny piec świecił pustką. Nikt nim nie rozniecił ognia i tylko kłęby sadzy fruwały rozwiewane przez wiatr łuczący w kominie. Nachum spytał przyjaciela, czy zadowoli go ta dodatkowa naręcz drzewa i wtedy dopiero Ami zauważył, co się stało. W końcu ten najmocniejszy pień też został złamany i nieszczęśliwy farmer był już nie czuły na wszystkie kolejne udręki. A mi zadając ostrożnie pytania, nie dowiedział się jednak dokładnie, kiedy zniknął ze nas. W studni. Żyję w studni. Tyle tylko w stanie był powiedzieć o tym biały ojciec. Nagle ją przyszła na myśl obłąkana żona gospodarza. Nabi? Przecież jest tutaj. Padła po nas odpowiedzi, a mi zrozumiał, że sam musi odnaleźć. Pozostawiwszy bezradnego koczącego człowieka na łóżku, zdjął klucze wiszące na gwoździu przy drzwiach i po skrzypiących schodach wszedł na poddasze. Panował tam cuchnący zaduch, ale z nikąd nie dochodziły żadne odgłosy. Spośród czterech drzwi tylko jedne były zamknięte, zaczął więc dopasowywać po kolei wszystkie klucze wsunięte na kółko. Trzeci wydało się już właściwy i po paru nieudanych próbach wreszcie otworzył niskie, białe drzwi. Przełożyła Ryszarda Grzybowska, czytał Jacek Brzezowski. Muzyczne tło do kolorów przestworzy zapewnił Jeff Rosjana poprzez stronę Podsafe Music Network pod adresem www.music.potshow.com Jeśli chcecie się dowiedzieć, co Ami zobaczył za drzwiami, radzę wam